Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 16. Dwójka. Jesteś na miejscu. Olgiert Łukaszewicz. A w dwójce czas na wiadomości kulturalne, na które zapraszam Aldona łaniewska wołk Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 zostało przekazane miastu Poznań. Wcześniej instytucja była pod auspicjami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. O zmianę zabiegali między innymi kombatanci protestu 1956 roku. Zmienia się właściciel, ale nie zmieniają się nasze działania i cele, jak na przykład konkurs wiedzy o proteście robotniczym, mówi wcześniej kierowniczka, a od dziś pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Czerwca Kinga Przyborowska. Te zmiany są dla nas ogromną szansą, szansą na rozwój, z szansą na tworzenie nowych, coraz bardziej odważnych projektów na to, aby muzeum było jeszcze bliżej mieszkańców Poznania. Te zmiany doprowadzą do tego, że muzeum stanie się miejscem nie tylko wartym odwiedzenia, ale miejscem, gdzie faktycznie będziemy starali się tworzyć nowe projekty, budować taką przestrzeń dialogu, edukacji i mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to też instytucja Jedna nas najważniejszych w mieście Poznaniu. Już w czerwcu odbędą się obchody 70. rocznicy protestu robotników, którzy na ulicę Poznania wyszli w 1956 roku. Dziś mija 86 lat od zbrodni katyńskiej i drugiej wywózki Polaków na Syberię. Pamięć ofiar tych dwóch tragicznych wydarzeń uczczono m.in. w Stoku. Główne uroczystości zorganizowano przed pomnikiem mordu katyńskiego. Stajemy dziś do apelu poległych w 86. rocznicę zbrodni katyńskiej. Z jednej strony zbrodnia katyńska, z drugiej strony druga deportacja. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru profesor Wojciech Śleszyński. W tym samym czasie, kiedy nad Dołami katyńskimi rozstrzeliwano naszych oficerów, ruszały pociągi z rodzinami tych właśnie oficerów do Kazachstanu. Rosja, system polityczny, który tam istnieje w gruncie rzeczy jest niereformowalny. Dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Sychowicz. Trzeba pamiętać, że Sowieci byli bardzo konsekwentni w zacieraniu śladów historii i popełnianych zbrodni. Dlatego też zbrodnia katyńska jest wydarzeniem, o którym nie zapominamy. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Obchodzony dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiono w w 2007 roku. Tymczasem stołeczny teatr Ateneum przygotowuje się do obchodów stulecia swojej działalności. Jak poinformowała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra, w najbliższych latach teatr wzbogaci się o dwie nowe sceny dużą, która ma zmieścić 300-osobową widownię oraz scenę kameralną przeznaczoną dla 170 osób. Rozpoczynamy proces, który nie będzie krótki, ale już w tym roku zaczynamy budowę nowej sceny, dodała wiceprezydentka. Przy Wspomniała jednak, że historyczna siedziba wynajmowana przez teatr od lat wymaga modernizacji oraz remontu, aby sprostać oczekiwaniom widzów oraz standardom pracy w instytucji kultury. Nowy budynek powstanie przy ulicy Jaracza 5 w sąsiedztwie obecnej siedziby. Architekt nowej lokalizacji Michał Dudkowski ocenił, że budowa rozpocznie się prawdopodobnie w 2029 roku i może potrwać od dwóch do trzech lat. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że w to nowe stulecie, wejdziemy z dwiema nowymi i nowoczesnymi scenami. Pozwala nam to z optymizmem patrzeć w przyszłość, mówi Artur Tyszkiewicz, dyrektor sceny. Jubileusz Warszawskiego Teatru Ateneum przypada w sezonie teatralnym 2028-2029. Na koniec przenosimy się do Torunia, gdzie w swoim muzeum ponad 300 wydań Pana Tadeusza zgromadziła Krystyna Warachowska. Najstarsze z nich pochodzi z 1858 roku. Roku. Są wydania ilustrowane, miniaturowe, a nawet pisane prozą. Nie brakuje też egzotycznych wersji poematu Adama Mickiewicza. Mam tłumaczenie na język japoński. Tutaj wystawione... Signor Tadeo. E, tak, to jest język Esperanto, ale mam w tej chwili tak...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 Tu program drugi Polskiego Radia, już 8 minut po 16. Magdalena Wojtulanis, Beata Stylińska, Magdalena Łoś i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym tygodniu w paśmie Wybieram Dwójkę. Jest poniedziałek, 13 kwietnia, to 103 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Barana i zajdzie o 19.30, a imieniny obchodzą Hermenegilda, Gilda, Ida, Marcin i Przemysław. Dziś nie zabraknie wątków muzycznych. Wczorajszą galę wręczenia Fryderyków w kategoriach jazzowych skomentuje dla Państwa już za kilka chwil Andrzej Zieliński. Później Studio Dwójki odwiedzi Aleksander Dębicz, pianista, kompozytor i aranżer, którego najnowsza kompozycja, Yellow Daffodil, czyli Żółty Żonkil, zabrzmi w niedzielę w Muzeum Polin w ramach koncertu upamiętniającego 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ten wieczór wypełnią także Także improwizacje na temat tradycyjnych pieśni, utworów żydowskich kompozytorek i kompozytorów, a także piosenek z okresu powstania. O tym wszystkim, także o tym, czy trudna historia to dobra inspiracja dla muzyków Aleksander Dębicz opowie o 16.30. Później przeniesiemy się do Gdańska, gdzie po raz kolejny już wręczono Pomorskie Nagrody Artystyczne. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy, którą staram się w ten zawód wkładać. Często krwi, potu i łez. Czyj to głos i kto jeszcze znalazł się na liście laureatów Pomorskiej Nagrody Artystycznej? Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Nie zapominamy także o tym, że dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po 17.00 Małgorzata Nieciecka-Mac porozmawia z organizatorami akcji Pamiętam! Katyń 1940, Kamilą Sachanowską z Instytutu Pileckiego i Michałem Kosiorkiem, wicedyrektorem Narodowego Centrum Kultury. W cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa ciąg dalsze opowieści o oficynie poetów i malarzy, a na deser mamy dla Państwa jeszcze temat teatralny. Za mniej więcej półtorej godziny Dominik Gac zrecenzuje niedawną premierę spektaklu Pulverkopf w w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie. Taki jest plan na dziś, zatem zaczynamy poniedziałkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę, w której będziemy z Państwem do 18. Princess Theatre Orchestra i John McLean w uberturze do musicalu Of The I Think. George'a Gershwina. A w studiu pojawił się już miłośnik muzyki George'a Gershwina, Andrzej no, tak. Ziemiński. Witaj, dzień, dobry, Andrzej. dzień dobry, witam państwa. Opowiesz nam o tym, co wczoraj działo się w Muzeum Historii Polski, gdzie zostały wręczone Fryderyki w kategoriach jazzowych. Ale chciałam zacząć od tego. To chyba jest taki jeden z ważniejszych momentów w roku dla środowiska jazzowego, zwłaszcza odkąd ta gala się uniezależniła od innych gatunków. Tak, no jazz w Polsce trwa już dość długo, moglibyśmy powiedzieć już od przedwojnia, no ale dopiero od dwóch lat. To jest drugi raz, kiedy gala jazzowa wydzieliła się niejako z gali muzyki rozrywkowej Nagrody Fryderyk i to rzeczywiście masz rację i jest ważne wydarzenie dla całego środowiska, bo pokazuje znaczenie tego środowiska, jego wielkość, jego szerokość również y, działa w ten sposób, że pokazuje niejako to, z czym mam do czynienia, czyli z tą mnogością płyt, mnogością artystów i to na bardzo wysokim poziomie, ale też myślę, że działa tak y, stymulująco do rozwoju, jeżeli chodzi o to, co dzieje się y, w, w jazzie, bo nakłania artystów do jeszcze większej pracy, bo pojawiła się przestrzeń właśnie, gdzie, gdzie raz w roku mamy tą, tą możliwość pokazania tych naszych fantastycznych artystów, ale nie tylko od strony tego, żeby wraczać nagrody, bo to nie jest taka typowa gala, za chwilę mhm. o tym powiemy, ale też, żeby pokazać, pokazać samych artystów, całą przestrzeń, całe spektrum polskiego No bo to też jazzu. trochę był taki koncert, po prostu wieczór pełen muzyki, nie tylko tak. odczytanie nazwisk laureatów. Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie ta gala to nie jest taka klasyczna, telewizyjna gala, gdzie mamy do czynienia z koncertem, z dżinglem zapowiadającym kategorię, potem jakiś żart y, y, śmieszny bądź mniej śmieszny prowadzącego, potem wręczenie, krótka, y, krótka prezentacja nagrodzonego i znowu koncert, znowu jakiś występ. Nie. Tutaj mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, dlatego, że to po pierwsze jazz, po drugie mamy do, do czynienia z dyrektorem artystycznym całej gali. Tym dyrektorem artystycznym jest Nikola Kołodziejczyk, który właśnie odpowiada za tą oprawę. Bo to mm, coś takiego, że Nikola postanowił nie tylko y, pokazywać najfajniejszych, mówiąc względem, bo to jest dość typowe, bo jest kilka środowisk w, w jazzie i można pokazywać tylko swoich znajomych, tak? Swo swoją bańkę taką jazzową, ale pokazuje wszystkich. Całą galę rozpoczął Andrzej Zubek, na przykład rocznik 1948, prowadząc y, Big Band y, Fryderyk, czyli Big Band Nagrody Fryderyk, który y, odpowiadał za całą y, oprawę, a później, a później, no to występowali wszyscy najważniejsi aranżerzy, którzy teraz są najgorętszymi nazwiskami za chwilę o nich opowiem no, łącznie sześć pokoleń. To trzeba powiedzieć: sześć pokoleń, jazzmenów prowadziło tą orkiestrę, bo Nikola Kołodziczek nie tylko zaprosił artystów do skomponowania takich krótkich utworów, które były przed kategoriami, ale też oddawał dyrygentom, kierownikom możliwość prowadzenia tego zespołu. Sama, sama orkiestra w liczyła fantastycznych muzyków. Grzegorz Nagórski, Max Mucha, Marta Wajdzik, Miłosz Bercik, się zasiadali w samym zespole. A no później między kategoriami były takie krótkie kompozycje, które właśnie zamawiał Nikola Kołodziejczyk, a pomiędzy jeszcze inne y, koncerty. Całość, tak jak powiedziałem, rozpoczął Andrzej Zubek, jego muzykę otworzył, a potem wkroczyli na, na scenę, na estradę prowadzący. Y, Magdalena Zawartko, wokalistka jazzowa oraz nasz radiowy kolega Roch Siciński. Wspomniałeś o Nikoli Łodziejczyku, no, on nie tylko był odpowiedzialny za tę stronę muzyczną, ale też opuścił tę te gale z y, kolejnymi statuetkami. No on chyba I... najbardziej bogaty z tego tak. wszystkiego. Ja za chwilę bym m, chciała Cię poprosić o skomentowanie y, laureatów tych konkretnych y, kolejnych tak. kategorii, ale chyba musimy zacząć od y, y, nazwiska Stanisława Sojki, który przecież został pośmiertnie uhonorowany tą honorową nagrodą Fryderyk. Czy y, to był taki rzeczywiście moment y, no, wzruszający, ważny dla środowiska? Bardzo ważny, bardzo wzruszający. Tych momentów wzruszających było zresztą więcej. To Tym zakończyła się cała gala, y, wręczeniem złotego Fryderyka dla y, Stanisława Sojki, a rozpoczęła się też y, na bardzo wczesnym etapie, koncertem Jorgosa Skoliasa i Marcina Maseckiego, takim krótkim występem z jednym z utworów Stanisława Sojki. Oni wykonali kompozycję Ja nie wierzę w koniec. Bardzo charakterystyczny sposób Jorgos Skolias też Trochę naśladował to, jak, jaki styl miał Stanisław Sojka, a na sam koniec rzeczywiście to było takie, takie bardzo wzruszające spotkanie z jego twórczością, bo opowiadał o nim i Piotr Mec, opowiadał o wielu artystów o Stanisławie Sojce. Był też, no był, był to błąd, który się przewidział. Nie tylko zresztą żegnaliśmy na gali Fryderyka, Stanisława Sojkę, bo y, żegnany mu też Gerard Lebik. To był chyba najlepszy koncert, najlepszy występ tego wieczora, kiedy y, Piotr Damasiewicz i Maciej Obara oraz orkiestra y, Fryderyk, tak ją nazywaliśmy, wykonywali nie utwór Gerarda Lebika, a solówkę jego saksofonową z, przetworzoną właśnie na zespół orkiestrowy. I co więcej, w trakcie tego utworu, którym Piotr Damasiewicz nie tylko grał na trąbce, ale też i śpiewał, Maciej Obara grał na saksofonie, nastąpił pewien błąd techniczny, bardzo jazzowy błąd techniczny, mianowicie z głośników zaczę zaczęto, zaczęto emitować takie rytmiczne stukanie. I publiczność proszę sobie wyobrazić, że na początku nie wiedziała o co chodzi. Myśleli, że to perkus perkusista tak, tak rytmicznie uderza y, w, w jakiś um, drewniany przedmiot i zaczęli klaskać. <głos> w tym takim podniosłym momencie y, pożegnania ważnej postaci polskiego jazzu zaczęto klaskać, ale jednocześnie okazało się, że to był błąd techniczny i to wszystko w tej improwizacji jazzowej jakoś się ze sobą połączyło i ten rytm potem wypłynął. Bardzo ciekawa sytuacja. Skoro mowa o gali no to oczywiście musiała Musia być, być improwizacja, ale musiały być też niespodzianki. I oprócz tych technicznych chciałam zapytać cię o to, czy były niespodzianki, gdy odczytywano kolejnych laureatów. Jak to oceniasz? Wiesz co, nie było niespodzianek. Może przejdźmy po kolei, jeżeli chodzi o te kategorie, jeżeli mamy chwilę czasu. Pierwszą kategorią to jazzowy artysta. Nominowani byli Aga Derlak, Dominik Wania, Marcin Wasilewski, Michał Barański i Nene Heroin. No to ciekawe Nene Heroin zespół Piotra Hęckiego otrzymał osobowość prawną, chyba zdaje się, w tej kategorii, no bo skoro jazzowy artysta i nagle nominowany jest ten heroin, to ja nie wiem, czy zespół otrzymał numer PESEL. No, wiadomo, trochę żartuję. Rzecz w tym, że można byłoby pomyśleć nad zmianą nazwy na przykład na jazzowy artysta albo zespół roku, hmm. jeżeli chodzi o tą nagrodę, ale nie było takiego problemu, bo tą nagrodę otrzymał Dominik Wania bez dwóch zdań. Gigant polskiego, współczesnego jazzu, pianista, który łączy klasykę, muzykę poważną z jazzem, no ale ale z drugiej strony pianista, który w zeszłym roku nie nagrał żadnej płyty. solowej płyty, mhm. nie miał też wielu solowych koncertów, więc tu pytanie, na jakiej zasadzie, jakie kryteria były wzięte pod uwagę, przyznając mu nagrodę, oczywiście zasłużoną, bez dwóch zdań, mhm. ale jednak jest to dość ciekawe pytanie. Drugą kategorią to jazzowy kompozytor Andrzej Jagodziński, Marcin Masecki, Michał Barański, Nikola Kołodziej, czy Krzysztof Mika i Włodzimierz Nahorny. No i tu też pytanie, no bo Marcin Masecki no, jest zacnym jazzowym kompozytorem, ale w ostatnim roku wydał, owszem, dwie płyty. Jedną poświęconą muzyce południowej Ameryki, a drugą Telomisowi Monkowi. Czyli nie z własnymi jego, kompozycjami. Mm -hmm. Więc też to kryterium. Ale nie było problemu, dlatego że Nikola Kołodziejczyk otrzymał y, nagrodę za płytę y, Budyń o smaku Mickiewicza. Zresztą nie, pierwszy, nie nie pierwszą, jak wspomniałaś, bo wyszedł z kolejną tatuetką przy y, kategorii A Album Roku Jazz Eksperymentalny, Współczesna Muzyka Improwizowana również właśnie za tę płytę. I to była nagroda ex -equo. też Lis, czyli Łukasz Poprawski, Jan Smoczyński i Michał Miśkiewicz za płytę Fryderyk Lis otrzymali nagrodę w tej Kategorii. Ale to się chyba rzadko zdarza, żeby była nagroda jak. Bardzo rzadko. Bardzo mm. rzadko się y, zdarza taka sytuacja. Zresztą y, ten Złoty Fryderyk dla Stanisława Sojki to też była nietypowa sytuacja, jeżeli chodzi o Fryderyki. Dlatego, że po raz pierwszy w historii tej nagrody, w ogóle w całej historii, artysta otrzymał Złotego Fryderyka w dwóch kategoriach. Muzyki jazzowej i muzyki rozrywkowej. Podkreślając niejako wszechstronność Stanisława Sojki. No i przechodzimy do tej nagrody, która zawsze nas bardzo interesuje, nasz dziennikarzy, czyli fonograficzny debiut roku, czyli te najmłodsze gorące nazwiska. Tu, to też ciekawe, że artyści, którzy są nominowani do Frederyka albo grali w klubie jazzowym dwójki, albo w Jazz.pl, albo będą grać. To są, mm -hmm. albo byli u nas, opowiadali o tych, albo macie oko. Mamy, mamy oko i ucho, nie chwaląc się. Aleksandra Kryńska była w klubie jazzowym, a nagrodę w, w debiucie dostał Product May Contain zespół Trio, Tymon Kosma, Filip Botur i Mateusz Borgiel. Był też e, bardzo ważna kategoria, chyba taka najważniejsza, to album jazzowy roku 70 albumów zgłoszonych. I tu może dotykamy delikatnie tego problemu, o którym rozmawialiśmy, na jakiej podstawie są e, te nominacje przyznawane. No bo proszę sobie wyobrazić, 70 albumów tylko w jednej kategorii, 70 godzin muzyki. Jak tego przesłuchać? A Akademia nie zajmuje się tylko i wyłącznie słuchaniem tej muzyki. Często tam są muzycy aktywni, instrumentaliści. No ale Jak jest na oni... no to cały rok. No tak, a to trzeba było się iść trzeba na bieżąco. bieżąco no, oczywiście, no. Bardzo, bardzo ciekawie podsumował to na gali Jan Smoczyński, który odbierając nagrody powiedział, że też jest w tym, w tej, w tym, gronie? W tym gronie wybierających y, laureatów nagrody i powiedział, no tak, przesłuchałem od deski do deski, wszystkie płyty, poświęciłem na to całe dwie godziny. To było bardzo wymowne, no że jednak te decyzje często są podejmowane na nazwiska, ale ja bym nie chciał, żeby to zabrzmiało tak, że krytykujemy galę, dlatego że gala jazzowa, gala Fryderyków jest co bardzo ważnym wydarzeniem dla środowiska jazzowego. Na sam koniec tylko powiem, że albumem roku okazała się płyta Szymona, Miki, Agma. Posłuchamy teraz y, nagrania właśnie z tej y, płyty. Andrzej Zieliński podsumowywał to, co działo się w Muzeum Historii Polski wczoraj, ale domyślam się, że tych Fryderykowych wątków w najbliższym czasie o, w audycjach będzie jazzowych jeszcze. będzie całkiem sporo. Andrzej Zieliński, bardzo dziękuję. 26, kompozycja Szymona Miki z almu, albumu Agma, który otrzymał Fryderyka w kategorii Album Roku Jazz. Słuchają Państwo dwójki, jest 16.31. Gość dwójki. A w studiu jest już pianista, kompozytor, aranżer Aleksander Dębicz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, bardzo mi miło. Te dźwięki, które, których słuchaliśmy przed chwilą, zaskakująco znajome. Ci się <grym> tak, wydają. tak. Ja właśnie, jak pierwszy raz usłyszałem jingle tego programu, to się miło zaskoczyłem, bo to jest fragment mojego utworu Sideways. Także fajnie, że jest w dwójce w tej, w tej roli też. Codziennie powinieneś być gościem dwójki <grym> tak. w takim razie. Tym bardziej się cieszę, że dziś jesteś w naszym e, studiu. A rozmawiać o tym, co będzie działo się w Muzeum POLIN już w tę niedzielę w 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tam zabrzmi twoja najnowsza kompozycja. Będziesz także improwizować. I Coś mi się wydaje, że ty ostatnio zacząłeś się specjalizować w takich tematach rocznicowych, historycznych. Rozmawialiśmy o Fryderykach, no twój album zresztą z kompozycją 1025 jest nominowany w jednej z kategorii klasycznych. Coś jest na rzeczy? No muszę powiedzieć, że jestem tym faktem onieśmielony i jest to czysty przypadek, że rzeczywiście to jest chyba trzecia taka moja duża, ważna dla mnie kompozycja, która upamiętnia ważną rocznicę, w związku z tym jest to prestiżowa sytuacja, ale też taka dla mnie jako artysty, no, jest to taki powód do pretekstu do stworzenia czegoś głębszego, może jakąś właśnie taką refleksję muzyczną. No ale jest to przypadek, bo rzeczywiście w zeszłym roku miałem takie dwie, dwa duże utwory. Jeden na rocznicę, na zakończenie prezydencji Polski w Unii Europejskiej. To był utwór Unity, wygrany w Brukseli. Potem właśnie ten wspomniany przez ciebie, 1025 na tysiącletnią rocznicę y, y, y, koronacji Bolesława Chrobrego. I on był wykonywany w kilku katedrach w Polsce. A teraz właśnie utwór Yellow na y, rocznica powstania w getcie. No, jestem zaszczycony. Powiedziałeś, że to przypadek, ale to chyba zawsze jest też taka okazja do poszukiwań, tak. bo y, nawet jeśli muzyka nie musi być wprost, nie musi nawiązywać wprost mm -hmm. do danego okresu historycznego czy wydarzeń, no to chyba jednak musisz trochę z tym tematem się oswoić, trochę poczytać, trochę pomyśleć, żeby zrodził się pomysł na, na tego rodzaju kompozycję. Tak, zdecydowanie. Zresztą y, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja y, właściwie zawsze staram się tak podchodzić do tego typu utworów, że właśnie nie jest to muzyka historyczna i nie nawiązuję wprost do stylów. Nie staram się też, bardzo unikam takiego oczywistego patosu, tylko wybieram sobie jakiś taki temat, który jest powiązany i on jest dla mnie ważny jako kompozytora, dla publiczności jest może mniej istotny, ale istotny w tym sensie, że no mam nadzieję, że ta muzyka coś mówi, no bo to jest jednak sztuka abstrakcyjna, więc każdy sobie wyobrazi coś innego. W przypadku utworu Yellow Daffodil, czyli Żółty Żonkil, ja tutaj postanowiłem zmierzyć się z tematem uczuć w sytuacji zagrożenia. Ja się z tym zetknąłem kilka temu po raz pierwszy, jak komponowałem muzykę do takiego pięknego spektaklu Tomasza Cyza i Była Miłość w getcie, to jest według książki Edelmana i Pauli Sowickiej. No i właśnie ten spektakl o tym mówił, o, o tym, jak, czy jest w ogóle możliwe takie intensywne uczucie Takiej strasznej, w, w takich strasznych okolicznościach. No i ja teraz, ten temat mi się bardzo wydał interesujący, ja postanowiłem do niego powrócić i o tym głównie myślałem, komponując ten, ten czteroczęściowy e, utwór. Utwór na orkiestrę i fortepian? Tak, tak, to jest utwór na orkiestrę i fortepian. E, nie nazwałbym go fortepianowym koncertem, chociaż ma on pewne cechy. Yy, no Jest to po prostu taka, myślę, że nowa propozycja. E, ja też mam przyjemność wykonywać. Bardzo się cieszę, że z Sinfonią Warsowią i Martą Kluczyńską. Zresztą już po raz kolejny z tak, tym tak, zespołem, tak. z tą dyrygentką będziesz występować. Jak to się ma do tych improwizacji, które zabrzmią w nawiązaniu tu rozumiem, te cytaty będą bardziej dosłowne, tak, bo będziesz tak. nawiązywać i do pieśni tradycyjnych, i do piosenek z tamtego czasu. Jak myślisz o tej części wieczoru? No tutaj zdecydowanie um, będę się wprost odwoływać do, do tych przede wszystkim piosenek z okresu powstania. E, ja w ogóle muszę uwa uważam, że mm, muzyka żydowska jest niezwykle wdzięczna do Ja bardzo lubię, zawsze lubiłem. E, i mm, Więc stwierdziłem, że to jest ciekawy taki opening, bo to jest w pierwszej części koncertu, kiedy zagram solo, e, improwizację na, na temat y, kilku e, utworów. E, no a potem właśnie są te dwie, bo jeszcze będzie wykonana moja jedna kompozycja Reflection na smyczki i fortepian. Uznałem, że ona bardzo pasuje do tej okoliczności, no ale ona była skomponowana wcześniej, więc takim głównym e, punktem jest ten nowy utwór. Masz takie poczucie misji jakiejś być może takiej edukacyjnej, kiedy bierzesz udział w takich przedsięwzięciach? No bo one często stają się pretekstem do jakiejś dyskusji, do rozmowy, do przypominania tła historycznego, czasem także do sporów takich bardzo współczesnych. Nie powiedziałbym, że mam poczucie misji, raczej y, mam nadzieję, że być może y, moja muzyka kogoś skłoni do refleksji. Y, tak jak właśnie ten utwór z zeszłego roku, 1025, absolutnie nie mam pretensji do tego, żebym nagle w 30-minutowym utworze przedstawił historię Polski. Ja, ja, ja tylko chciałem dać publiczności trochę piękna, tak jak ja rozumiem to piękno, i być może wzruszyć, a tym samym skłonić do refleksji nad, nad właśnie tą historią, a może niekoniecznie, może nad czymś zupełnie innym, no bo to właśnie muzyka jest na tyl, to jest dlatego taka piękna sztuka, że jest abstrakcyjna i y, ja nie muszę wchodzić w jakieś y, dyskusje, a już broń Boże spory, bo to jest y, no to jest abstrakcyjne, ale chciałbym, żeby to wywoływało dobre emocje. Stajesz się trochę miłośnikiem historii przez tego rodzaju zamówienia i być może zaskoczę cię tym pytaniem, ale czy może jest taki okres albo takie wydarzenie historyczne, które chciałbyś, żeby kiedyś się pojawiło na twojej liście zamówień, na twojej liście pracy? Nie, nie, nie, nie, nie powiedziałbym. Raczej jestem taki zawsze zaskoczony, kiedy staję przed takim wyzwaniem ale to y, y, prowokuje, y, y, to, to, lubię to, ponieważ to prowokuje właśnie eksplorowanie rejonów, których wcześniej nie, y, w, w których się wcześniej nie poruszałem. Y, to jest trochę jak z muzyką filmową czy muzyką teatralną, że czasami ona prowokuje do stworzenia muzyki, której się nigdy nie, nie, nie robiło. I, y, no i to jest ciekawe. Przed tobą gorące? Lato? Bo chyba takiego sobie życzysz jako dyrektor muzyczny pewnego, całkiem świeżego jeszcze, tak. ale już dość znanego festiwalu. Tak, gorące lato właśnie między innymi ze względu na, na ten festiwal, który szykujemy wraz z Jakubem, Józefem Orlińskim bardzo intensywnie od dłuższego czasu. Już jest ogłoszony program, ogłoszone są daty, bilety się sprzedają. Serdecznie Państwa zapraszam. Jest między 31 lipca a 2 sierpnia w Otwocku Wielkim. Pierwsza edycja, muszę powiedzieć, że się nam. Bardzo udała, byliśmy tym podekscytowani, więc teraz jest w pewnym sensie poprzeczka zawieszona wysoko. Musimy sprostać e, e, przynajmniej temu poziomowi z zeszłego roku, ale wydaje mi się, że będzie jeszcze, jeszcze lepiej. E, no i jest, jest, to, jest to coś absolutnie mm, fascynującego, być też w tej roli. Rozsmakowałeś się w roli dyrektora. Tak, tak, ja się tym śmieję z Jakubem, że się tym upajamy, tą rolą dyrektorską, ale faktycznie to są takie, intensywne są przygotowania, ale też sam ten okres festiwalu, kiedy my mamy te obowiązki dyrektorskie, przyjmujemy wspaniałych artystów, ale też jesteśmy, trochę to przypadkowo wyszło, ale... Zresztą no, mi się to spodobało, jesteśmy konferencjerami na tych koncertach, no i też gramy, no, mamy jednak koncert do zagrania, e, więc jest intensywnie, ale cieszę się, że to powstało, bo myślę, że nie było takiego festiwalu. Przy mnogości fenomenalnych festiwalów w Polsce, taki festiwal, który e, przedstawia muzykę klasyczną w nieco inny sposób, e, jest myślę, że e, cenne, że jest to na mapie Polski. No tutaj na pewno macie misję, żeby trochę tak, te, jest, tak, ten świat rozumiem. muzyki klasycznej y, może przybliżać, może mhm. sprawiać, żeby dla niektórych stawał się trochę mniej niedostępny, mniej przerażający. Tak, taki jest cel, ponieważ uważamy, że muzyka klasyczna y, y, może dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, również ludzi młodych, y, którzy nie wiedzą nawet, że tego potrzebują. To, y, tylko trzeba pokazać w nieco inny sposób e, e, tę muzykę. I to wcale nie chodzi o to, że my czy artyści, który, których zapraszamy, ją jakoś zmieniają czy przetwarzają? Są też tacy, takie propozycje, ale są też artyści, którzy po prostu grają ją w sposób wybitny, ale jednocześnie mają taki sposób komunikacji z publicznością. Świetnie to pasuje też do tego anturażu, koncertu na, na świeżym powietrzu. No, że to się udziela ludziom, niezależnie od ich takiego doświadczenia w obcowaniu z muzyką klasyczną. Yeah. <sighs> A zatem to latem, czyli w sierpniu kolejna odsłona festiwalu Breaking Classic. Tymczasem chyba całkiem niecierpliwie czekasz na Galę Fryderyków w kategoriach klasycznych. Wspomnieliśmy, że masz na swoim koncie z innymi także muzykami nominacje w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna. Trzymamy kciuki, żeby ta nominacja zawieniła się w statuetkę. No i trzymamy tak. Także kciuki za kolejne twoje działania i inicjatywy. Mam nadzieję, że o nich też będziemy mogli w dwójce opowiadać. A przypomnę, że dziś spotkaliśmy się, żeby zapowiedzieć niedzielny koncert w Muzeum POLIN. Koncert upamiętniający 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Za muzykę tego wieczoru będzie odpowiadał Aleksander Dębicz, który dziś gościł w audycji. Wybieram dwójkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Musik ja. kompozycja Sideways Aleksandra Dębicza w wykonaniu kompozytora i zespołu Polish Soloists. 10 minut pozostało do godziny 17. To audycja Wybieram Dwójkę, w której przenosimy się teraz do Gdańska, gdzie w miniony piątek wręczono pomorskie nagrody artystyczne, literatura, spektakle teatralne i wystawa historyczna. Zostały w tym roku dostrzeżone przez członków kapituły, a to wyróżnienie artyści otrzymują za dokonania w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Tegoroczną galę Pomorskiej Nagrody Artystycznej podsumowuje Marzena Bakowska. W tym roku było 10 nominacji w kategorii kreacje, ale aż 14 osób, bo niektóre projekty były tworzone kolektywnie. Mimo, że wśród nominowanych było czterech muzyków, nikt z nich nie zdobył nagrody. Taki sam los podzielili twórcy filmowi, sztuk wizualnych i instalacji. Odbierając nagrodę pisarz profesor Stefan Chwin cieszył się, że literatura została dostrzeżona. Dlatego dla mnie wyróżnienie jest tym cenniejsze, że mamy tutaj wśród... Dominowanych też osoby bardzo znaczące, które mają naprawdę, powiedziałbym, takie wizualne przedsięwzięcia przemawiające do wyobraźni. Natomiast literatura jest domeną raczej prywatności, więc ja tym bardziej byłem zdumiony i też bardzo szczęśliwy, że literatura została dostrzeżona w tej panoramie wydarzeń, które mają charakter Zbiorowy i są takimi kreacjami, w których uczestniczą rozmaici artyści rozmaitych sztuk, dając bardzo spektakularne efekty. Profesor Chwin został wyróżniony za jedną z trzech swych ubiegłorocznych książek, za esej Gąbrowicz i Dusza Polska. Pomorską Nagrodę Artystyczną otrzymali również historycy Andrzej Choja i Janusz Marszalec. Kuratorzy wystawy Nasi Chłopcy w Muzeum Gdańska. Przybliża ona przymusową służbę Polaków w Wehrmachcie. To nie do końca wystawa historyczna, oczywiście mówi o przeszłości, mówi o pamięci, ale mówi o czymś o wiele, wiele więcej i myślę, że dlatego zasłużyła na pewną uwagę. Chyba zostaliśmy docenieni nie przez tą sferę wizualną, która jest bardzo skromna, taka stonowana, więc nie czujemy się tutaj artystami nie wiem, sztuk wizualnych, raczej dodaliśmy hasło do pewnej dyskusji ta wystawa była pretekstem do, do sporów czasami bardzo emocjonalnych i to jest chyba jej największa wartość że o pewnych sprawach powiedziała pełnym głosem. Ta wystawa trwa, ona nie tylko trwa fizycznie, bo jeszcze do 10 maja można ją oglądać, ale zaczęło się bardzo wiele dziać. Się zgłaszają ludzie, opowiadają swoje historie. Andrzej przygotowuje teraz taką wersję mobilną, która ruszy gdzieś w teren i tam będzie okazja do dalszych rozmów. Świetnie byłoby, gdyby się przykuła ta nasza mała prowokacja wystawienicza w coś większego. Takie książki dwie się już piszą, Stasia Budzisz, Marcin Szopiński, reportażowe, ale czekamy oczywiście też na jakieś dzieło naukowe, nie wiem czy powstanie, w najbliższym czasie na pewno nie, ale, ale coś się zaczęło dziać. Agatę Dudę-Gracz wyróżniono za reżyserię spektaklu Memling, czyli historia końca świata w Teatrze Wybrzeże. Nagrodę w jej imieniu odebrał dyrektor sceny Adam Orzechowski, który zaproponował reżyserce, by zrobiła spektakl o tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Memling jest zdańskim no związane od wieków, więc myślę sobie, że fajnie by było, że ten spektakl, żebyśmy mieli i będziemy go grali. Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że Agata, czyli nasi twórcy dostają, cieszę się, że Nosferatu dowartościowany, cieszę się, że Marek Puchowski dostał tę nagrodę, także no same sukces. Uznana reżyserka została nagrodzona i aktor, który jest naszą nadzieją. No jest aktor, który jest nadzieją, aktor, który gra i główną rolę w Nosferatu, ale również gra wspaniale w Memlingu, także nie, no jest obecny już w bardzo wielu tytułach. Można go oglądać. No właśnie nie zaczerwienił się Panem pod wszystkich Chwała. Dziękuję za wszystkie. Wrócił pan z przytupem po studiach do Gdańska, no bo jest pan gdańszczaninem. Tak, znaczy jestem pelplinianinem dokładnie, a w Gdańsku kończyłem liceum. Obecnie jestem gdańszczaninem. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie i docenienie ciężkiej pracy, którą staram się w ten zawód wkładać. Często krwi, potu i łez. Poza decyzjami kapituły wręczana jest co roku wielka pomorska nagroda artystyczna za całokształt twórczości. I tu dostrzeżono muzyka. Od Zebrał ją pianista jazzowy, kompozytor profesor Leszek Kłakowski. To jest jakieś podsumowanie pewnego okresu w życiu, ale jestem na tyle, że pasjonatem muzyki, grania, komponowania, wolności w jazzę, kombinowania z muzyką współczesną, łączenia różnych stylistyk, że jeszcze nie kończę. Także po prostu jest to taka też dla mnie zamknięcie pewnego etapu, ale też otwarcie nowego do nowych poszukiwań. Walczymy dalej ku chwale ojczyzny. I ku chwale jazzu w Słupsku. Oczywiście, tak. Ten festiwal komedowski to jest też mój hołd złożony Krzysztofowi Komedzie, który jest ojcem, założycielem polskiego jazzu nowoczesnego w Europie i na świecie. Też otworzyłem wydział jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie uczymy ponad 100 studentów różnych specjalności wokalistyki, kompozycji i instrumentalistyki. Robię co mogę, żeby tę muzykę propagować wśród młodych ludzi, bo kocham to. Po prostu dbajmy o polską kulturę. Jak Państwo słyszą, wybieram dwójkę, dziś rozpoczęliśmy od tematów jazzowych i również temat jazzowy kończy tę pierwszą godzinę. Z laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk, a my do 17.00 słuchamy kompozycji Luisa de Brisenio w wykonaniu Le Poème Harmonique.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 O powstaniu Instytutu w kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Jerzego Giedrojcia opowie profesor Cławomir Nowinowski. Zapraszam.